Klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co, co myroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota, 3 października 2015 roku słuchacie właśnie 49. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan a po tej stronie ryktafonu wita się z wami Szymas wita się z wami potwornie zmęczony Szymas <głosy> tak witam się i zapraszam was na wysłuchanie relacji z konwentu z łódzkiego konwentu kapitularz 2015 będzie to relacja Nietypowa, nie taka jak ta, którą nagrałem po ostatnim Pyrkonie 2015, a raczej taka jak mój podcast ubiegłoroczny, nagrany dla kombinatu po Pyrkonie 2014, czyli taka audycja, relacja nagrywana na żywo, na miejscu. Jeżeli ktoś nie zna, tego mojego poprzedniego podcastu, ja go podlinkuję oczywiście w poście, to wyjaśnię, że właśnie będzie to nagranie nietypowe, bo nagrywane w różnych okolicznościach przygody, najróżniejszych, albo w biegu między różnymi punktami programu, albo, nie wiem, po całym dniu w takim ogromnym zmęczeniu nagrywane, czy też gdzieś tam nad ranem, gdy albo jestem wypoczęty, albo no, właśnie jestem też nieprzytomny, w związku z tym no to nie jest profesjonalne nagranie oparte o jakieś notatki przemyślane i tak a raczej taki spontanicznie nagrywany pamiętnik audio myślałem do czego by to porównać i doszedłem do wniosku, że można by powiedzieć, że będzie to taki podcastowy odpowiednik vlogów z podróży wiecie, taki kolaż, taka mozaika różnych krótszych i dłuższych wejść takich ścinków, wycinków Nagrań. I to oczywiście bardzo mocno wpływa zarówno na powiedzmy, merytorykę, jak i na formę, na jakość dźwięku, bo po prostu no, gdy nagrywam coś na korytarzu, to oczywiście słychać tło na tej mojej ścieżce, czasem coś mocniej hałasowało. Na ogół, gdy coś mi się bardzo mocno wcinało, to ja przegrywałem nagranie, wygrywałem wątek, potem coś powtarzałem, tak żeby móc to wyciąć i już jestem właśnie po montażu tego wszystkiego i to, co było, mocno mogło przeszkadzać, starałem się wycinać, ale jednak jest duże tło i zresztą tłotłem, to nieważne. Słychać też to nagrywanie w biegu, czy w zmęczeniu i tak dalej. W moim głosie chociażby, tak? Czy w tym jak mówię? Bo naprawdę no, popełniam masę błędów językowych. Czasem gubię wątki, jest trochę chaotycznie. I dlaczego o tym mówię? Ktoś może się, ktoś może się teraz zapytać, Trzyma, kurde, ale to ty zachęcasz czy zniechęcasz, w ogóle o co chodzi I no właśnie, ja o tym wszystkim mówię, bo no jest coś nietypowego i może nie do każdego trafi, jeżeli ktoś jeżeli ktoś nie cierpi takiego subiektywizmu nadmiernego, taki prywaty w podcaście ekshibicjonizmu jakiegoś tam no to nie będzie dla niego, tak, to raczej się w tym wszystkim nie odnajdzie ale inne osoby, nie wiem, moi psychofani czy ktoś, kto właśnie się zastanawiał, nie wiem, nie był nigdy na konwencie, czy od kilku lat nie był na konwencie, zastanawia się, jak w ogóle wygląda taki weekend na konwencie, na żywo, na miejscu, czy może ktoś ma, kto ma dużo czasu wolnego i nie wie, co z nim zrobić, no. <śmiech> nie no, dobra, żartuję. Wiecie, ktoś, kto właśnie lubi coś takiego luźniejszego, bardziej ekshibicjonistycznego, prywatnego, no to dlatego, Takim osobom to się powinno spodobać i jeszcze teraz powiem, że jeżeli ktoś za tym nie przepada, to może przeskoczyć troszkę w przód w tym nagraniu. Ja dokładnie napiszę w poście, w którym momencie zaczynają się takie moje mini wywiady z Elin, Iskiem i Chylem już po konwencie nagrane, czy znaczy pod koniec konwentu. Nagrałem z nimi takie krótkie rozmowy, w których pytam ich, ja ogólnie o ich ocenę tego festiwalu. Elin ocenia kapitularz z punktu widzenia fanki horroru, Isk i Chylu, tak bardziej ogólnie, no i wiadomo, to są takie wstawki trochę bardziej merytoryczne, ale też e, nadal są luźne, tak? Nie czułem jakoś szczególnie, nie bawiłem się w jakiś szczegółowy montaż. Tam na przykład, gdy rozmawiam z Iskiem i Chylem, to nagle jakiś chłopiec do nas podbiega i się pytał o toaletę i to też tak znikąd wyleciał sam małe dziecko w dzień konwentu takie różne przypadkowe wydarzenia, to zostawiałem na ogół. No tak jak mówię, to jest bardzo luźne nagranie. I no, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, to dla niego to będzie wartość dodana. Właśnie mniej montażu, więcej tła, chaosu, spontaniczności. Jeżeli nie lubi i trudno, ten odcinek możesz sobie taka osoba odpuścić. Ja już nie będę przeciągał, wiecie co was czeka. Powiem tylko jeszcze już tak na wstępie, aby to wybrzmiało. Ja lubię ten konwent, oceniam go bardzo pozytywnie. Widzę z jednej strony rozwój, tak, z roku na rok konwent się rozwija. A z drugiej strony jest trochę problemów, minusów. I ja o tym też mówię. Czasami jestem na coś zły i tak dalej. Ale powiem wszystko, to jest fajny konwent. Ja go cenię sobie bardzo pod wieloma względami w ogóle ja to jestem w siódmym niebie, bo to jest konwent w Łodzi w moim rodzinnym mieście, w prawdzie po drugiej stronie tego miasta, ale no nie muszę się tłuc pociągiem czy busem, chociaż nawet podróż normalnie przez miasta autobusem sprawia mi problemy, ale o tym za chwilę usłyszycie? Tak, no to to jest dla mnie jakaś tam zaleta, ale to nie o to chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, że to jest chyba jedyny trzydniowy konwent nastawiony dość mocno na grozę, na horror. I to w każdej postaci. I wprawdzie w tym roku usunięto blok horror, co jest moim zdaniem decyzją absurdalną i idiotyczną. To pomimo wszystko nadal tej grozy troszkę było w tym programie nawet pomimo różnych przesunięć niestawienia się kilku gości z różnych powodów i tak dalej, grozy było sporo, tak czy jak w tym programie i to chyba jedyny taki właśnie trzydniowy konwent do tego jest na tyle duży by sporo się na nim działo a też na tyle mały, by jednak człowiek nie czuł się anonimowy, by można było nawiązywać spokojnie kontakty ze spotkanymi osobami i no ja się bawiłem naprawdę dobrze i w tym roku i przez ostatnie, poprzednie trzy edycje i na pewno też w przyszłych latach będę wpadał na kapitularz. Jeżeli tylko będę mógł, jeżeli będę w Łodzi, jeżeli nic mi się nie będzie pokrywało, jeżeli chodzi o terminy, to będę wpadał, będę prowadził jakieś tam punkty programu. To tyle właśnie tytułem wstępu. Polecam kapitularz. A teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej relacji na żywo. A Szymas w przyszłości przecież w sumie dla was już, już z przeszłości, nieważne. Żegna się z wami, życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Siemanko. Uuu, pierwszy dzień konwentu za mną. Jest trochę w nocy, w sobotę, więc już dosyć późno. Ja też jestem trochę zmęczony, co być może jest właśnie słychać. W każdym razie, jak minął ten piątek? No, wszedłem z domu. Troszkę później już planowałem, bo tam wypadło mi jeszcze kilka spraw, ale zgrałem sobie prezentację, wspakowałem wszystko, co mi tam będzie potrzebne. Wyjątkowo niczego w tym roku nie zapomniałem, bo w ubiegłych latach tam zazwyczaj coś mi wyratowało z głowy w ostatniej chwili. No i ruszyłem w drogę. Niestety byłem jakoś tak nie do końca przytomny, nie do końca świadomy tego, co się dzieje i miałem się przesiąść z jednego autobusu na drugi. Z 70 na 96. Słuchałem w międzyczasie amerykańskich bogów Gaimana i w interwencji Mako New naprawdę świetnie to wyszło. Po prostu to, jak Mako to czyta, jeszcze takie podkłady do tego dorobił, to świetna sprawa i tak się zasłuchałem, że gdy wysiadłem na przystanku, gdzie miałem się przesiąść, zapomniałem o tym, że muszę przejść na drugą stronę tego przystanku, bo tam właśnie jadę w przeciwnym kierunku. No i wsiadłem po prostu jak głupi, stałem sobie na przystanku, wsiadłem jak głupi w autobus 96, który przyjechał i dopiero po kilku przystankach skapnąłem się, że jadę nie w tym kierunku, co trzeba. Brawo Szymatcy, brawo ja. Brawo ja! Brawo ty! I wysiadłem oczywiście, no, cofnąłem się w końcu, wyszło na to, że zamiast jechać godzinę tutaj, to jechałem no ponad półtorej godziny, ale dotarłem na miejsce całej i zdrowy. I, I no właśnie, stanąłem w kolejce do akredytacji i okazało się, że niczym na pyrkonie zwyczajni uczestnicy, którzy przyszli sobie tutaj i teraz chcieli wykupić akredytację, nie stali w kolejce. Mieli puste, jak gdyby, okienka, a wszyscy wystawcy, twórcy programu, nie wiem, goście, yy, Igorzy i tak dalej, i tak dalej, oni mieli osobną, właśnie, jak gdyby, kasę i osobny punkt akredytacji, no i stali w kolejce. Może nie było jakoś bardzo długo, ale nie szło to szczególnie szybko. No to nie jest jakaś ogromna wpadka, tak? No, postałem tam sobie 15 minut w tej kolejce, no ale jednak troszkę Głupio, że gościa, wystawcy, program stoi w kolejce, reszta nie. No ale już jakoś przeszło. Tak? Mnie zresztą takie rzeczy jakoś szczególnie mocno nie bolą. E, tak tutaj powiem, że Bedwolf zawsze się właśnie strasznie irytuje w takich kolejkach. A ja za to, jak już jestem na konwencie, wiecie jak, ja ogólnie dzisiaj byłem zmęczony, nie wiem dlaczego, bo wyjątkowo długo spałem, jak na fakt, że w nocy jeszcze robiłem prezentację na moją prelekcję, to powiem wszystko, no, długo sprawnie, byłem w miarę wypoczęty, ale jakoś tak czułem się nieprzytomny. A gdy zobaczyłem szkołę konwentową i ludzi w koszulkach kapitularza, to nagle wszystkie negatywne emocje, zmęczenie zeszły ze mnie i potem nawet ta kolejka nie zrobiła na mnie żadnego złego wrażenia. W każdym razie później, no, skoczyłem do sleep zostawiłem rzeczy, i udałem się na pierwszą prelekcję. Skoczyłem na prelekcję o grach planszowych i znaczy nie wiedziałem do końca czego się spodziewać, myślałem, że będzie sporo polecanych różnych tytułów, a tu było tak dość mocno informacyjnie taka prelekcja o tym, jak klasyfikować gry komputerowe, jak możemy je dzielić ze względu na nie, wiem, mechanikę, temat, ilość osób, cenę, takie różne kategorie, no i, i może to nie było do końca to, czego oczekiwałem ale po wszystko słuchało się tego całkiem nieźle całkiem ciekawie, nie zawiodłem się później zaczęły się prelekcje o Cthulhu i miałem nawet na nie skoczyć, ale no chciałem zrobić jeszcze sobie zakupy jakieś na jutro, żeby z rana nie musieć latać po sklepach więc wyszedłem na trochę, a potem gdy wróciłem, okazało się, że o 20 moje znajome miały występ taneczny, tańczyły trybala właśnie tutaj w auli na Kapitularzu, no i uznałem, że w sumie to tam, wiecie, te prelekcje o Kulu są na każdym konwencie, jest ich sporo i większość z nich ma w sumie średni poziom merytoryczny, a przynajmniej ja dotychczas często zawodziłem się na tych pielkach, więc uznałem, że pójdę sobie w sumie do znajomych i no i właśnie nie zawiodłem się, więc przeciwnie. Ja, szczerze mówiąc, właśnie nie interesuję się za bardzo muzyką, a co dopiero tańcem, więc poszedłem tam bardziej tak po znajomości, bo wiecie, właściwie znajome. Też rzadko się bardzo widujemy i uznałem, że warto by to wykorzystać. Poza tym, właśnie wiem, że tańczą od dawna i tak dalej. Mówię, spoko. Pójdę. I w sumie to fajna rzecz, bo właśnie tribal taki, taniec orientalny, taniec brzucha i tak dalej. No, nie mam o tym nada tego pojęcia, ale wypadło to na scenie bardzo fajnie i ten, ja wiem, godzinny występ stół minął, jak zbicza strzelił Później, a później co? Później wyszedłem w ogóle w międzyczasie spotkałem też Elin i Nadiru. Nadiru to partner Elin i swoją drogą znajomy Mando fan ogólnie klimatów sci-fi, ale też bardzo mocno zakorzeniony w fandomie Gwiezdnych Wojen i w związku z tym no, zna się z Mando z różnych Star Force'ów i tak dalej. No i też spotkałem kilku innych znajomych, których poznałem właśnie głównie na konwentach, czy to tutaj, czy gdzieś indziej i natąłem się potem znowu na Elin, no i tak jakoś wyszło, że ona nie szła na żaden punkt, ja też nie, bo te Cthulhu się skończyły, a niczego nowego, innego, ciekawego nie widziałem. Najpierw zaczęliśmy rozmawiać o choreografach, potem tematy się zmieniały, niczym w kalejdoskopie i to dosłownie, naprawdę, przeliczaliśmy milion różnych tematów. I tak przegadaliśmy, ja wiem, <try> trzy godziny, cztery godziny, no i dopiero niedawno właśnie Rozeszliśmy się do swoich Roomów. No i co mogę powiedzieć Może i dzisiaj nie było Jakoś szczególnie horrorowo Właśnie nie było takiego zbyt wielu atrakcji dla fanów grozy Dowiedziałem się też, że w ogóle na konwent Nie dotrze kilku gości. To znaczy na przykład Stefan Darda Podobno odwołał swoją wizytę Doktor Mazurkiewicz właśnie o tym Wspominał w kolejce do akredytacji Michał Stonawski także. Prawdopodobnie nie dotrze, gdyż na ścianie informacyjnej widać karteczkę, na której jest napisane, że odwołano jego jutrzejszą prelekcję, w ramach której miał w swoją drogą promować polską grozę. W sumie to może i nie zgadzam się na ogół z jego na przykład wypowiedziami, tak jak ostatnio w kontekście nagrody Stefana Gramińskiego, ale na taką prelekcję chętnie bym poszedł. Szkoda, że się nie odbędzie. I jeszcze mysza z podcastu Mysz masz Wychodzi na to, że się go schojowała i no niestety też nie doszczę, nie będzie konkursu wampirycznego. Szkoda. W każdym razie, no ten pierwszy dzień może i bez większych rewelacji, ale jednak właśnie lubię ten klimat małych konwentów, zwłaszcza tego naszego kapitularza łódzkiego, bo właśnie... I już ta faza początkowa, wiecie, gdy pierwszy raz początkowo jeździłem na konwenty, to tak chciałem zajrzeć jak najwięcej prelekcji, atrakcji, w ogóle najlepiej zajrzeć prelekcje co godzina, a po przerwach jeszcze obejść wszystkie stoiska, zagrać w planszówkę czy coś, a potem w nocy zajrzeć nocne ganie w RPGi albo właśnie wypożyczyć planszówkę i też grać po prostu białego rana i potem wstać po trzech godzinach w nieprzytomny, nieprzytomne rozczochrany i znowu biegać cały dzień po tym konwencie. Tak to wyglądało na początku ze mną, a teraz już tak to się zmienia. I mam to też o tym mówił kiedyś w swojej relacji. Rzeczywiście coś w tym jest, bo zmienia się podejście. Człowiek traktuje to wszystko jednak z większym dystansem. Już tak jak się nas już nie dostanie, to trudno. Tam jak trzeba się spóźnić, jak się okaże, że coś nie wyszło. Ja też tak dzisiaj mam. Ale to nie jest też tak, że jakoś zaniżam wymagania. Po prostu nie mnie się, że coś innego. Właśnie ten kontakt z ludźmi, to, że mogłem uścisnąć dłoń kilku osobom, które widuję tam właśnie raz do roku, dwa razy do roku, trzy razy do roku. To, że mogliśmy sobie na spokojnie pogadać z Elin, nie jak na Prykonie, gdzie właśnie ten pałas, bieg, tłum sprawiał, że tak naprawdę no, zamieniliśmy kilka razy, po kilkanaście zdań może, a teraz nie mogliśmy się na spokojnie sobie usiąść pogadać, tak samo właśnie ogólnie tutaj nawet z kilkoma opcyjnymi osobami też zamieniłem kilka zdań na różne tematy i no, tak jak wspominałem w kontekście Pyrkonu, takie małe konwenty są mniej anonimowe e, łatwiej jest nawiązać kontakt i to mi się bardzo podoba i zresztą czuć też klimat właśnie takiego konwentowego luzu widać, że mamy do czynienia z ludźmi z pasją i nawet po jakichś tam drobnych usterek. Ja jestem totalnie na tak na razie. No i czekam właśnie na to, co się wydarzy jeszcze dzisiaj, w sensie dzisiaj w sobotę, bo szykuje się trochę więcej horrorowych atrakcji. No i też dzisiaj mam prelekcję o kliszach w horrorze. I jestem ciekawy, jak to wyjdzie, bo chciałbym, by Cóż, nasi... moi goście, moi słuchacze brali w niej aktywny udział, komentowali wszystko na bieżąco, rzucali swoje pomysły w związku z kliszami, które będę omawiał. Nie wiem, co z tego wyjdzie i chociaż nie wiem, co z tego wyjdzie i wyjątkowo nie mam prelekcji opanowanej w 100%. Znaczy, bardzo często, tak jak z podcastami, ja sobie mówię treść całego wystąpienia przed konferencją, konwentem czy podcastem kilka, kilkanaście razy sam do siebie by przećwiczyć wszystko, by sprawdzić w których momentach mam jakiś problem, coś mi nie wychodzi tak dalej z tą prelekcją. Zrobię sobie jedną próbę by mniej więcej sprawdzić czy na pewno nie ma tam czegoś totalnie od czapy, czy mi nie brakuje gdzieś tekstu, obrazka. Ale tak w sumie to się jakoś nie martwię. Myślę, że cóż będzie, co będzie. Nie wiem kto przyjdzie, w sumie więc nie ma co gdybać. Teraz właśnie czas troszkę odpocząć no i rano ruszamy dalej i dzisiaj tym razem pewnie zaliczymy trochę więcej punktów programu. Do usłyszenia za jakiś czas. Jeszcze jedna uwaga, teraz gdy wracam do sleep roomu, to przechodzę przez taki korytarz, który służy troszkę za halę targową, za jedno z miejsc, gdzie no, stoją stoiska wystawców i widzę, że nie pochowali wszystkich, raczej poprzykrywali te stoiska jakąś folią, czy innym materiałem do stoiska, ale ogólnie wszystko stoi jak gdyby nigdy nic. Tak samo koszulki wiszą sobie na oknach. I to jest fajne, bo to świadczy o jakimś takim wzroście zaufania do konwentowiczów, do organizatorów. I no to jest jakiś, myślę, dobry znak dla do nas wszystkich i pokazuje, że czasy się zmieniają, że już nie musimy się martwić o to, że ktoś nas pokradnie za chwilę, że wszyscy wokoło to są potencjalni złodzieje. Nie. No, taka właśnie, po prostu. Uwaga, refleksja mnie naszła. Dobranoc. Witam ponownie, jest sobota, godzina 13. I może zacznę od nocy. Noc była ciężka, bo jeszcze zanim się położyłem, trochę czasu minęło, w końcu gdy już się położyłem, to okazało się, że w moim Slibu zagnieździła się dość specyficzna ekipa. Ludzie, którzy po prostu nagle wparowali o trzeci w nocy do, po, do sleep roomu, zapalili światło, gdyby nigdy nic. Znaczy, wiecie, rozumiem, że to i tak dalej, ale jednak, jeżeli jesteśmy w sleep i połowa sleep roomu śpi, albo przynajmniej w jak śpi, no to jednak powinno się zachować odrobinę kultury pokazać to na szacunku do tych osób, a ci nie, wparowali i zaczęli układać krzesła, jedno na sobie, jakoś się wiązać, próbować przykrywać kocem i, i stwierdzili, że budują fort. Rozumiecie, oczywiście w nocy budują sobie fort w slipie, do tego jeszcze no byli dość niesympatyczni, czy wiecie, tak, to raz Warszawa pokaże Łodzi, jak się bawić, och, ach, Psy, tego typu teksty i w ogóle. Tylko uważajcie, bo tutaj chyba śpią, śpią i coraz głośniej, coraz głośniej. No tak było widać, że wybitnie chcą wkurzyć resztę pokoju. No i ja byłem bardzo spokojny. Byłem bardzo spokojny do momentu, gdy dziewczyna śpiąca obok nie wytrzymała i się odezwała. A jak ona się on to niestety ściana spadła, glitch mode. What the fuck is this? What the fuck are you doing here, you fucker? Shut your anorexic malnutrition tape worm having overdose Dick Gregory Bahamian diet drinking ass up. Who do you think you are, you snot-faced little punk? Let me make this clear for you, okay? You are nothing. If you were in my toilet bowl, I wouldn't bother flushing it. My bath mat means more to me than you. Zaczęło się od no chyba was wało, a potem było już tylko ostrzej i puściłem taką wiązankę, że na szczęście wprawdzie niechętnie, ale jednak dali sobie spokój z budową fortu i jakoś tam się ogarnęli w kilkanaście minut co jest zmienia faktu, że, że byłem tak wkurzony nawet no, chyba bardziej niż przy omawianiu The Strain, na przykład, bo to no to jest trochę jak sytuacja w kinie, nie? jak mi ktoś gada i przeszkadza tak samo tutaj, gdy widzę takie po prostu chamstwo wobec innych osób, z którymi dzielisz przestrzeń. Jesteś na imprezie publicznej, tak? Czy tak jak w miejscu publicznym w kinie i jak ktoś nie okazuje innym szacunku, to mnie krew zalewa i no niestety nosi mną mocno. Ale w końcu zasnąłem, wypocząłem porządnie, tak jak wam wczoraj mówiłem. Nie mam teraz jakiegoś wielkiego parcia na pielki. Dzisiaj od rana sobie przeszedłem tutaj po stoiskach wystawców i... Zaopatrzyłem się w kilka e, drobiazgów, przede wszystkim w koszulki konwentowe i później skoczyłem na prelekcję dr Natalii Lemann, „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, czyli o polskiej literaturze sci-fi w PRL-u, opowieść przewrotna, bo feministyczna. I wiecie, pielekcje naukowe na konwentach zazwyczaj wypadają średnio, bo jednak no, czym innym jest wykład na uczelni, czym innym jest pielekcja tutaj, poza tym no, po pierwsze target inny, taki język, takiego wystąpienia jest inny. I do tego jednak na uczelni albo się przychodzi na takie zajęcia, bo jest się zainteresowanym tematem, albo no dlatego, że trzeba, bo jest w tam siatce godzin, tak, i przychodzicie, bo musicie tak naprawdę zrobić jakieś notatki, zdać egzamin, mieć obecność, czy coś takiego. Tutaj, no to wygląda no trochę inaczej i no kilka razy naprawdę sparzyłem się na takich prelekcjach, bo były merytoryczne, ale były potwornie nudne też. A tutaj, dzisiaj właśnie dr Natalia Lehman. Yy, w ogóle nie dało odczuć, że jest osobą z uniwersytetu, wręcz przeciwnie i naprawdę bardzo mi się to podobało, bo w ogóle też temat feminizmu w literaturze jest, wiecie, kontrowersyjny w jakiś sposób. Teraz gdzieś w ogóle gender, feminizm i tak dalej wywołuje naprawdę skrajne emocje, a wiemy, że, chociażby po tym, co się dzieje ostatnio w internecie, że ludzie nie za bardzo potrafią dyskutować i nie ma argumentów ad rem, tylko raczej są wrzut ad personam i bałem się, że tutaj też może to pójść w nie najlepszym kierunku, ale mówię, wejdę, zobaczę wyszło genialnie po pierwsze bardzo ciekawa prelekcja Doktor Leman zwróciła uwagę na właśnie dość specyficzny obraz kobiety w literaturze w sci-fi PRL-u czyli właśnie, nie wiem, u Zajdla czyli przede wszystkim u Marka Ramusa który i podobno wprowadził scenę w której kobieta będąca w opozycji komunikuje się znaczy działa jako opozycjonistka w ten sposób, że w czasie seksu wysyła sygnały morsem przy pomocy mięśni Kegla po prostu zaciskając pochwę na członku drugiej osoby <głosy> i ja wiem, że to brzmi absurdalnie, ale no myślę, że <głosy> ktoś z uczelni raczej by nie wciskał nam kitu, poza tym dostaliśmy nawet przypis i stronę, więc no ostro, ale właśnie było ciekawie i tak dalej ale nie było nudno wręcz przeciwnie, nie było też żadnych kontrowersyjnych test narzucania jakiegoś punktu widzenia, nic takiego naprawdę jestem zadowolony, tylko trochę mi smutno bo wszedłem chwilkę po czasie i usiadłem na końcu sali, w ogóle sala była pełna, co też mnie zdziwiło i za mną siedziała banda hejterów i to takich właśnie no niezbyt rozgarniętych i, no, no seksistów właśnie Którzy mają chyba jakieś kompleksy No ale cóż, no Życie Tak czy jak na razie jestem zadowolony Zaraz właśnie jeszcze spotkam się z Iskiem Z tym Iskiem, z którym omawiałem właśnie dla was Mangi i komiksy W nawiedzonym Bedwolf niestety Prawdopodobnie nie dotrze dzisiaj na konwent Z przyczyn od niego niezależnych Stawi się jeszcze Chylu, którego nie znacie jeszcze znowidzonego podcastu, ale którego poznacie w najbliższym czasie w związku z obchodami rocznicy pierwszego roku istnienia naszego podcastu i być może także zapytam go właśnie w ramach tej relacji o to, jak ocenia kapitularz. Do usłyszenia za jakiś czas. A, jeszcze jedna sprawa. Mówiłem, że dzisiaj będzie bardziej horrorowo, ale niestety no nie do końca, bo w ciągu dnia, jeżeli chodzi o grozę, to przede wszystkim odbywają się, miały się odbywać pielkcje Stefana Dardy, ale jak wspominałem już wczoraj, prawdopodobnie Stefan nie dotrze na konwent, więc pielkcje zostaną odwołane, zaś wieczorem no, odbywa się moja pielka, pielka Elin o technologii w horrorze i odbywają się też różne punkty programu przygotowane przez Kazimierza Kyrcza i Dawida Kaina. Oni byli całkiem sympatyczne te lekcje na konwentach, więc chętnie bym na nie poszedł, tylko właśnie tylko one pokrywają się między innymi właśnie też z naszymi prelekcjami ogólnie tak jakoś dziwnie został ułożony ten program, że pomimo, że jest to konwent typowo horrorowy, to nie ma osobnego bloku horroru tylko ten horror jest porozrzucany po innych blokach i w tym samym czasie tak naprawdę mamy prelekcje o horrorze w literaturze, horrorze w filmie horrorze w Japonii, horrorze w grach komputerowych, virtual reality i tak dalej, i tak dalej no niestety no jestem niezadowolony z tych decyzji w przypadku budowania programu A jest, śmiej. E, Kolejna. Znaczy, ja naprawdę nie chcę hejtować kapitularza, ale e, organizacja w tym roku e, no, leży. Przed chwilą byłem w informacji zapytać o to, czy będzie jakiś zastępca Stefana Dagde. Czekałem 5 minut, a za tym powiedział, że nie ma. Po chwili się skamonowałem, że nad jego głową wisi karteczka z napisem: zamiast spotkania ze Stefanem Dagdem odbędzie się prelekcja historia, właśnie doktora Mazurkiewicza. <laughs> Genialnie. I jeszcze druga, bardzo interesująca sprawa. Nie wiem dlaczego, ale zamknięto toalety na piętrach ze sleep roomem. I jeszcze co zabawne, znaczy zamknięto, mamy na początku piętra toaletę damską i dalej dwie, męską i damską. Zamknięto tę męską i damską, mamy teraz tylko jedną damską toaletę przy sleep'ach. No to też bardzo intrygujące, nie? Że akurat przy sleep roomach nie można się nawet załatwić. No cóż. Do usłyszenia za jakiś czas. Stoimy sobie z Iskiem na hali wystawców i Isk do mnie mówi, ty patrz, tam stoi babka, która wciska ludziom psy. <grafię> Teraz podchodzę, widzę wielki ten y, roll-up i jest napisane Stowarzyszenie Pomocy Świnkom Morskim. Nie kupuj, adoptuj. <grafię> Brawo Isku, odróżniasz zwierzęta. <grafię> rzadko profesjonalnie. Rzadko mnie wypuszczają z domu. Tarkowski nie jest tak wielu. Znowu jest Chciałem pójść na, ten, na tę historię polskiego Horwagu. Niestety, a czym niestety okazało się, że jednak nie odbyła się teraz o 15, tylko teraz odbywa się prelekcja a teraz odbyła się prelekcja Andrzeja Pilipiuka o niejakim szukalskim, polskim artyście, chociaż znaczy ta prelekcja jest dość ciekawa, tylko wyszedłem z niej, bo akurat ok, chylu przyjechał, ale no trochę głupio, że nad informacją przy wejściu na konwent widnieją nie dokładne informacje. I do teraz sprawa, tak mi się przypomniało, mamy tutaj jakiś stolik z autografami w takiej wnęce w jednym piętrze. Znaczy jest takie wąskie przejście do drugiej części budynku i tutaj jest stolik z autografami i niestety znaczy no po pierwsze tutaj nie ma tak dużo osób jak na niektórych konwentach ale e, myślę, że niektóre osoby które tu są i chciałyby podejść na przykład po autograf do niektórych z gości, bo jednak trochę ich tutaj jest, nie podejdą bo się nie skapną, że autografy można znaleźć w tym miejscu, bo stolik nie stoi w wąskim przejściu, tylko 3 metry od niego i teraz szukając miejsca, gdzie mogę na spokojnie powiedzieć kilka słów do dyktafonu stwierdziłem, że wejdę w tę wnękę i się skapnąłem, że tu jest stolik właśnie dla gości, do autografów Szkoda trochę, bo no, i konwent, i goście, i uczestnicy na tym tracą. Z tym, że powieć gotycka ma wyraźny cezł. Bo czym innym jest powieć na przełomu XVIII i XIX wieku, a czym innym jest to, co nazywamy gotycyzmem wiktoriańskim. Ale nie jesteś na przykład. Po prostu nie jesteś Nie, Nie. Co więcej cielesnemu ja zagrażają nie tylko biotechnologia i technologia, jak trzyma ale również człowiek. Czy widzieli Państwo gminarnik? Tak. To jest właściwie, to jest cykl filmu o tym, co można z ciałem człowieka zrobić. Witajcie ponownie. Skoczyłem sobie na prelekcję o tym polskim horrorze Adama Mazurkiewicza i tym razem się odbyła. Tym razem nie było żadnych zmian, przesunięcia, niczego takiego. I wprawdzie o polskim horrorze za wiele nie powiedzieliśmy, ale ogólnie prelekcja była całkiem udana, fajna. Dyskutowaliśmy troszkę o historii gatunku. Potem jakoś tak wyszło, że zeszliśmy na temat filmów. No w każdym razie wyszło całkiem sympatycznie, ciekawie, interesująco. Teraz e, właśnie przeniosłem się z mojego starego slipa, bo no, delikatnie mówiąc panowała tam dość napięta atmosfera, a wszystkie rzucane pod nosem komentarze pozostałych, nie wiem, slipowiczów e, doprowadzały mnie do szewskiej pasji, więc stwierdziłem, że wynoszę się zwłaszcza, że znajomi przyjechali i no okazało się, że piętro wyżej są slipy, które niektóre są całkowicie puste. My na dole się tłoczymy, nie wiem w ile osób, znaczy tłoczymy, no może nie tłoczymy, ale jest tam naprawdę kilkanaście, nie wiem, ze 20 osób w jednym slipie, a tutaj na górze cała salka dla nas, czyli laucik, luzik. Akurat dobrze, bo muszę się przygotować mentalnie na prelekcje. Też jest zabawne, że <śmiech> niby właśnie gadam cały czas do tego dyktafonu, co tydzień albo i częściej. Mam te wykłady konferencje inne pierdoły, a jednak teraz na przykład zaczynam się stresować <grych> typowy Szymas ale powiem wszystko, myślę, że nie będzie tak źle i pewnie usłyszymy się właśnie jakoś zaraz po mojej pralce nie będę jej nagrywał, bo po pierwsze dlatego, że liczę na dyskusję ze wszystkimi osobami, które stawią się nam w czasie tej prelekcji i Mam nadzieję, że będę dostawał na bieżąco feedback, że trochę sobie właśnie podyskutujemy, że to będzie bardziej coś w rodzaju panelu, a nie wykładu jednej osoby i w związku z tym no, nagrywanie tego nie ma sensu, bo pewnie nic z czego byście nie słyszeli, a po drugie jak będę pokazał jakieś screeny czy fragmenty filmów, to w wersji audio no, nie będziecie wiedzieli o co chodzi, więc być może wrócę do tematu po prostu klisz w kiedyś w formie jakiegoś przemyślanego podcastu czy może prezentacji do tego, czy notki i zobaczę, bo temat w sumie jest ciekawy, nośny jakby nie patrzeć ale no, dzisiaj sobie to nagrywanie odpuszczę, więc suszymy się ja wiem, za jakieś dwie godziny na no razie Najbardziej znaną zjawą, która chodzi po, po blokowiskach i domach yy, od lat 70. Pierwszy raz była taka paranoja, i to jest autentyczna paranoja, gdzie doszło podobno prawie do Dublinżu. Yy, tą panią jest kucisakę Onna, czyli pani z przeciętymi ustami. Przecięte są, tak. Yy, generalnie chodzi o to, że ona poluje głównie na nas podatków, spotyka taki nastolatek, wraca sobie wieczorem ze szkoły japońskiej bo wiadomo, że ona pochłania większość jego życia, dyscystwa i tak dalej, jak to w Japonii. Patrzy, na tam bardzo elegancka, bardzo taka szykowna pani w takim płaszczu, w takim deszczowym najczęściej i tylko z taką maseczką, jak się nosi w Tokio, wiadomo, smog, zarazki i tak dalej. Zresztą w całej Azji już się nosi te maseczki w tych mgówkowych krajach. I ta kobieta podchodzi do tych oficjalistów i pyta. Czy jestem piękny? No i w sumie, no jest piękna. Więc większość odpowie tak, wtedy maseczka pokazuje uśmiech Celsi <grymne> <grymne> i pyta, a teraz? No i tutaj odpowiedź jest już taka oczywista. Jeśli pani odpowiedź nie, ta pani wysiąga nie wiem skąd, za zapewne ogromne nożyce i robi temu komuś coś podobnego, Zabijam go w trakcie, no bo te nożyce nie są tak jakby cywilizowanym narzędziem operacji. <śmiech> Jeśli powie tak, wcale nie jest lepiej, e, bo owszem, nie zabija tymi nożycami, nie. ale przecina usta i stajesz się takim upiorem jak ona. Siemanko, już po mojej prelekcji, a nawet kilka godzin później, po kolei właśnie. Moja prelekcja na początku może nie było dużo osób, ale potem przyszło kilka kolejnych. Zresztą ci, którzy byli, byli w miarę aktywni, wyszło całkiem fajnie, całkiem zabawnie. I przez chwilę myślałem o tym, by jednak to wszystko nagrać, tak na, próbę chociażby, żeby, na próbę chociażby, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie, ale potem o tym oczywiście zapomniałem. Zresztą nawet zapomniałem wziąć pendrive'a z sali, w której testowałem, czy będzie mi odtwarzało filmy. Więc no, wyszło jak wyszło. Znana ta prelekcja, tak jak mówię, no, ja miałem pozytywne odczucia, ludzie dyskutowali, śmiali się, więc myślę, że było spoko. Później byłem na pielce Elin, którą znacie też z nawiedzonego podcastu. Opowiadała o technologii w horrorze, o filmach, w których wykorzystywane są technologie, głównie związane z mediami, czy jakieś tam telefony, telewizory, internet, tego typu rzeczy. I też zrobiła taki... Fajny, w miarę bezpoilerowy przegląd i dowiedziałem się o kilku filmach, o których wcześniej nie słyszałem, o kilku też sobie przypomniałem z listy tych, które miałem obejrzeć, ale jakoś tak wyszło, że nic z tego nie wyszło. I później jeszcze skoczyłem na dwie prelekcje marka grzywacza. Marek grzywacz może być wam znany jako właśnie polski autor horrorów z takich antologii, jak nie wiem, goryfikacje chyba jeden, dwa, Na pewno w Bizarro Bazar coś pisał i w tej antologii wydanej jako e-book, chyba jako self, taki grupowy Tana Halloween, 31.10, tam nie wiem, w pierwszej, drugiej części, czy w drugiej, w trzeciej. Wiem, że gdzieś tam go widziałem. No i właśnie nie wiedziałem, że grzywacz zna się też na Japonii. No i właśnie tutaj byliśmy na prelekcjach poświęconych literaturze grozy w Japonii i japońskim Urban Legends. No i też wyszło całkiem fajnie. Oczywiście pogadaliśmy trochę o Ringu Suzukiego, całej serii, ale też o różnych innych powieściach. Marek polecał też, znaczy polecał, mówił, że napisał też artykuły na ten temat, które ja po powrocie do domu postaram się znaleźć i podlinkować pod tym podcastem, bo temat tego ogólnie była ciekawa i Marek też całkiem ciekawie opowiadał. To no hanako sam. To jest generalnie dziewczynka w czerwonej sukience z włosami na padzie, takiej niby normalnej wiedzy, tylko, tylko mieszka w toalecie. Zwykle jest to ostatnia toaleta w szkolnej toalecie, e, w szokie, tak? Jak wchodzimy do toalety, są kabiny, to jest ostatnia kabina. No i jeśli ktoś jest na tyle wspanialim, że podejdzie, puk, puk, jesteś tam Hanako? E, no to ona odpowiada tak, jestem, otwor otworzy drzwi, no i jeszcze że tak powiem, zostaje wciągnięty do dziwa. No, a teraz, szczerze mówiąc, jest która? ta droga i w programie nie widać niczego szczególnie interesującego. Zwłaszcza dla kogoś, kto interesuje się grozą, więc uznaliśmy ze znajomymi, zwłaszcza, że tutaj co chwila spotykam jakichś znajomych. Nawet takich, których się zupełnie nie spodziewam. Uznaliśmy, że sobie pogromię w jakieś planszówki i akurat chyba padnie na Battlestar Galactica. No, to tyle ode mnie. Czwaaaak! Czwaaaak! Czwaaaak! Czwaaaak! Czwaaaak! Czwaaaak! Do, nie wiem, czwartej, czwartej graliśmy w Battle Star Galaktykę. Ja grałem pierwszy raz. Odkąd raz wylosowałem Ceylonów i... Już prawie wygraliśmy, ale niestety... Dwa! I tak wyszło? Tak, tak wyszło! Do Dobry, bo, prace, ale tak. co z tego? Tak, a, że każdy, że, że, że każdy Przy każdym życiu nie ważne. To chyba, że chyba bardziej favoralnie i zależy ci na dobrobycie do do i rośnie tych ludzi, którzy stoją w zimnej pusty kosmosu i. No, no, to nie, Macie pani was. No, więc nie lecie. Ile zostało pani a jeden czy dwa? Trzeba jeden. Trzeba było nadążać. Trzeba było szybciej sobie zdajecie sprawę z tego, że właśnie wygraliśmy ludzi w takiej, takiej sytuacji? No, tak. Po prostu wow. Wstałem przed dziesiątą i teraz lecę na prelekcję Elin, nieprzytomny, niewyspany, bez śniadania. No, ale cóż, ostatni dzień, potem się odpocznie, odeśpi i tak dalej. Do usłyszenia za jakiś czas. amerykańska klasyka będzie w poważna książka, jakby o, ja", o, o o całym przekroju społecznym. Jest tam w scena, jakby główni bohaterowie jak idą ulicą, i nagle wyskakują na skalę gigantyczną, jakby piękną piętrowymi oni muszą z nimi walczyć na dziwnie. To jest tak bardzo dzieło w literaturze postmodernistycznej. I y, y, y ta scena przeszła, jaka, taka, jakaś taka dziwna wizja. I y, same to może się ztratić, właśnie, że coś dziwnego. Tak Staro się pojawia w ambitnej to jest No jest to Nie bo po prostu może na piętrze się gdzieś zdać Tam nie powinno być aż tyle osób, nie? To... Kapitularz powoli dobiega końca. Jest niedziela, godzina, nie wiem, która po 13 jakoś. No i stwierdziłem, że do podsumowania przyda się trochę więcej głosów, by jednak ta końcowa opinia była bardziej obiektywna, czy po prostu no, szersza, ciekawsza. I dlatego właśnie teraz no, zaczniemy, myślę, od Elin. I powiedz mi może... W ogóle cześć. Cześć. <głos》> powiedz mi może... Po pierwsze, jakie miałaś oczekiwania co do konwentu? To znaczy, że się nastawiałaś bardziej właśnie na, nie wiem, prelekcje, czy może na łódzki portgier, planszówki, czy tak po prostu, by sobie pomerdzić, pogadać z ludźmi i spędzić te trzy dni tak bardziej na luzie, a nie latając od projekcji do preksji? I ogólnie no, jak oceniasz kapitula? Czy ci się podobało, czy się dobrze bawiłaś, czy.. nie najgorzej byłaś przez trzy dni, nie? Od tego może zacznijmy? Tak, od piątku wieczorem. No i właśnie jak to z tobą było? E, czy wiesz co, ja na że byłam już dwa razy. E, właśnie dwa lata temu, rok temu. Za każdym razem współprowadzę jakby, m, blok horroru, teraz już niestety nie ma, ale ogólnie właśnie te prowadzę różne punkty programu dot, dotyczące poświęcone horrorom. I oczekiwałam właśnie tego, że znajdę również e, inne punkty programu tego typu, tak? że właśnie będą e, projekcje po, po prostu poświęcone i grozie literackiej, i, i tej filmowej. E, no i nie zawiodłam się, mówiąc, że trochę się obawiałam, że w tym roku, kiedy usunęli ten blok, e, prawda, tak? vlog horroru, no to, że już będzie trochę mniej, ale okazało się, że na szczęście nie. W zasadzie już e, od piątku e, były ciekawe punkty programu. E, I ogólnie to nie, nie można było narzekać na, na to według mnie. Mimo, że część też e, niestety została odwołana, coś tam się pozmieniało, co mimo wszystko myślę, że, że było w porządku, e, więc tutaj się nie zawiodłam. E, no tak jak mówiłeś, no, też oczekiwałam trochę na planszówki, ale akurat najmniej, bo, bo mam wrażenie, że Kapital jest jedynym konwentem, który właśnie większy się składzie na horror i dlatego najważniejsze dla mnie były prelekcje i, i ludzie też o tym mówiłeś, tak? Więc właśnie o tym, żeby spotkać innych fanów i sobie z nimi porozmawiać. A no, planszówki oczywiście fajnie, fajnie jest pograć, ale planszówki są na każdym konwencie, więc nie jestem <śmiennego> mm -hmm. A właśnie usunięto nam blok horego, ale powiem wszystko, tak jak powiedziałaś, tych atrakcji było trochę i może już nie wchodzą też jakoś w, w, w szczegółowo oceny w takie naprawdę detale. Jak oceniasz właśnie poziom tej części związanej z grozą? Czy dowiedziałaś się czegoś ciekawego? Czy może, bo wiesz, czasami jest dużo punktów, ale tak naprawdę no, część jest przygotowywana przez osoby bardzo młode i to są takie prezentacje robione na kolanie, nie wiem, 15 obrazków za i komentarz z Cyrunofa inne była, to jest ta postać, a tej to w sumie nie pamiętam, a tu jest słaba jakość i tak dalej. A czasami są prezentacje takie bardzo merytoryczne, ale też mogą być wtedy nudne, czy coś takiego, nie wiem, masz jakieś takie raczej pozytywne odczucia w tym kontekście? czy e, Raczej pozytywnie, chociaż y, no mam wrażenie, że przynajmniej ja nigdy nie widziałam na osób, które y, nie wiedzą, o czym mówią. Tutaj raczej są osoby albo takie bardzo, bardzo dość poważne, prawda? Jesteś, yy, wykładowcy uniwersytecy albo po prostu fani, ale tacy, którzy naprawdę wiedzą, o czym mówią, tak? To nie są osoby, które gdzieś tam dwa dni przed lekcją sobie zaczynają robić swój punkt programu, tak? Tylko osoby, które siedzą w tym tej temacie, na przykład takie osoby, które mają już kilka, któryś tam raz, robią tą lekcję i ją poprawiają, tak? Czyli także co roku była cała lepsza. Dlatego uważam, że nie, ludzie są akurat przygotowani i pekce są w sam raz. Karyna dla siebie, nawet chodzi o sam horror. A masz właśnie może jakiś punkt programu, wydarzenie, prelekcje, który najbardziej Ci się podobał? No co? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, czym się najbardziej podobał. Byłam u Ciebie na prelekcji, na prelekcji o, o Krishak. Byłam też, razem byliśmy na Literaturze Grozy w Japonii i później na Miejskich Legendach. No i w sumie te Miejskie Legendy mi się podobały, ponieważ nie znałam wielu z nich. Nie znałam tylko może ze dwie. Ręko pojawia się jako swoja kurna połowa, która chodzi na rękach przednich, a ze sobą ciągnie, no wiadomo, jelizka i resztę yy, i pojawia się właśnie w toaletach męskich, pyta, gdzie są moje nowe. I, I rzeczywiście to było coś, co było dla mnie zupełnie nowe. Ta, ta lekcja przypominała e, panel dyskusyjny, prawda? Więc tam nie było w zasadzie czegoś nowego, to była raczej możliwość do tego, żeby m, tak można było porozmawiać. Więc trochę inaczej to traktowałam niż właśnie coś takiego, żeby dowiedzieć się czegoś, o czym jeszcze nie wiedziałam. Przecież tak samo pisarze japońscy też nie za bardzo siedzą w tym temacie, więc to było coś nowego. Mhm. Czyli ogólnie jesteśmy jak zadowolona. Tak powiedz, czy polecasz odwiedzenie właśnie kapitularza i czy stawisz się tutaj za może jeszcze? Jak najbardziej powiedziałam kapitularz, ponieważ według mnie jest to jedyny w tym momencie konwent w Polsce, który w ogóle oferuje nam coś więcej niż dwa punkty programu przez trzy dni. Oferuje nam naprawdę całkiem sporo, pomimo tego braku, tak, tego bloku horrorowego w tym, w tym roku. I ja sama go współtworzę, mam na ogół trzy godziny programu, staram się co roku robić konkurs poświęcony horrorom. Więc ogólnie jak najbardziej polecam wszystkim kapitularz, wszystkim fanom horroru i zapraszam za rok. Dzięki serdecznie. Dzięki i do zobaczenia za rok, i do usłyszenia wcześniej na pewno w nawiedzonym podcaście. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mężczyzn. <głos> Jak to ujął przed chwilą? Isk zostałem osaczony przez dwóch rosłych mężczyzn. Cokolwiek by to miało znaczyć, Isku. W każdym razie... Dokładnie to. <głos> słyszeliście, słyszeliście już wypowiedź Elin, fanki Grozy, ale jest jeszcze ze mną właśnie Isk i jest ze mną Chylu, którego poznacie za kilka tygodni, niestety nie chcę się teraz liczyć Spoiler. jestem zbyt zmęczony w takim trochę bardziej specjalnym odcinku nawiedzonego podcastu i tak jak mówię oni nie są fanami tak konkretnie grozy, ale jednak są nerdami, gikami interesują się różnymi aspektami popkultury, isku bardziej komiksy, trochę też manga, anime ale też fantastyka. w sumie podobnie, bo głównie fantastyka i manga i anime. No i właśnie teraz zapytam Was, jednego i drugiego. Po pierwsze, może nie, jeszcze wyjaśnijmy, Wy byliście na dwóch dniach kapitularza, w sobotę i w niedzielę, też nie przez całe te dni, ale no coś tam widzieliście. Powiedzcie mi właśnie, jakie są Wasze takie ogólne odczucia czy podobało wam się, czy lubicie tę imprezę i może przy okazji też, czy macie jakiś taki punkt programu, jakieś wydarzenie, czy aspekt tego konwentu, który wam się szczególnie podoba. To kto chce zacząć? Dobra, to ja odpowiem. <śmiennie> <śmiennie> Dobre, do, do, dobry mocy Nie, dobra, to kto chce zacząć? No mogę ja zacząć. <śmiennie> W moim przypadku wygląda to tak, że jestem tutaj troszkę służbowa, ponieważ ze studenckiego radiaża Politechniki Łódzkiej, ale w zeszłym roku też byłem na kapitularzu przez dwa dni, więc mam trochę porównania. I w tym roku jest całkiem podobnie, jeśli chodzi i o program, i o organizację, i o wielkość, aczkolwiek zauważyłem, że jest chyba troszkę więcej nazwisk takich literackich, które się pojawiają, czyli gości, na przykład Andrzej Klipiuk, no, mega duże nazwisko. To, co mi się nie podobało natomiast, a propos tych gości literackich, że no, nie było na przykład stoisk, że można było sobie kupić książkę takiego autora. I to jest właśnie problem tego konwentu, że on cały czas jest taki niszowy i garażowy, że brakuje jakiegoś takiego dużego wystawcy. Oczywiście jest sporo wystawców, bo może można kupić różne gadżety z mangi anime, czy też różne wyroby takie ręczne ze skóry, na przykład, czy jakieś steampunkowe gadżety, albo też jakieś niszowe książki wydane przez w jakimś self-publishingu. Koszulki jeszcze nie... Tak, koszulki oczywiście, gry planszowe. gry planszowe też, no ale jednak nie ma żadnego wydawcy książek, więc to jest coś, co ja bym dodał na przykład od siebie, o co bym walczył na miejscu organizatorów tego konwentu, żeby on nie był takim garażowym konwentem w szkole, tylko żeby jednak rozrastał się, bo jest potencjał. Jest potencjał, żeby to była jedna z większych imprez na mapie konwentowej w Polsce, więc mam nadzieję, że to się zmieni w przyszłości. Rzeczywiście z tymi książkami się zgadzam. W ogóle jakoś tak się przyzwyczaiłem, że na kapitularzu tych książek nie ma ale byłem w ubiegłym roku w czasie jednej z prelekcji byli też organizatorzy i powiedzieli, że jest problem z wystawcami, że po prostu dają takie warunki, na które też tutaj konwent nie może się zgodzić. Znaczy też wiadomo nie znam szczegółów, ale tak to wówczas tłumaczono. To znaczy rozumiem, że to jest mniejsza impreza, no ale na przykład jak byłem na Polkonie w Warszawie w zeszłym roku, to nie płaciłem 30 zł za wejścia. Było pełno wystawców. Rozumiem, że wydawnictwa są z Warszawy z reguły, bo tak jest, ale no, mimo wszystko no, jednego wystawcy książkowego, jednego małego wydawnictwa nie udało się ściągnąć, bo ma jakieś zbyt wysokie wymagania, no troszkę to dziwne. Myślę, że jakby się postarali, to by dali radę. I teraz jeszcze mi powiedz właśnie z tymi twoimi zainteresowaniami, z tą fantastyką, komiksami, mangą, anime. Właśnie znalazłeś coś dla siebie tak konkretnego? manga anime. Byłem na konkursie openingów i endingów za anime. Byłem, też byłeś? Nie zauważyłem cię. Ale nie, ale nie. A, no my też siedzieliśmy z mieszkiem z tyłu, ale my nie braliśmy udziału, tylko bardziej. A, no właśnie. Tylko my bardziej właśnie tak. A, to wy. O, miło. Miło. A, tak. Nie wiem, my wyszliśmy w trakcie, więc nie wiem jak to się za bardzo skończyło, ale chcieliśmy sprawdzić jak nasza wiedza na temat właśnie mangi i anime wygląda i mimo, że mam obejrzanych tych powiedzmy tam 400 tytułów, z czego 300 to są serie takie dość długie i w tym też takie klasyczne, kultowe serie anime, no to jednak ta pani, która to prowadziła, wybierała utwory takie bardziej pod siebie i pod swoją listę, więc jakieś komedyjki romantyczne itp. to jednak nie moja działka, więc na jakieś 50 utworów znaliśmy chyba 9, <laughs> <laughs> więc nie jest za tobą. Tak, tam dopiero. No, ja tak jest, tak. Tak jest na, napis tak jest z w na na <laughs> Nie, tutaj, tutaj. <śmany> <śmany> <Boże>. <śmany> <śmany> tak, więc tak wyglądało moje spotkanie z mangą i anime na tym konwencie. jest <śmany> to No, moje spotkanie z mangą i anime. <śmany> <śmany> tak. Więc no... Ja zawsze byłem takim człowiekiem, który się nie bardzo utożsamiał właśnie z tym takim, wiesz, świadkiem otaku i mangi i anime, bo jednak oglądam to sobie sam w domu i jednak ci ludzie, którzy byli w tej sali, akurat przed nią siedzimy, no to takie jakaś zamknięte grono ludzi i tam się nie za bardzo, nie za dobrze odnalazłem. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, no to to spotkanie z Witoldem Japońskim, na które mnie zabrałeś, warsztaty literackie, żałuję, że nie dosiedziałeś do końca, no świetna impreza. Do czego doszła ta cywilizacja nasza głupia, do jakiej autodestrukcji idiotycznej, absurdalnej. Więc no, nie tędy droga, cała literatura XX wieku, oprócz największych najmniejszych dzielów Głomistrzy Małgorzata i innych, ale to jest nie jest właściwie do wyrzucenia na śmiertelnych historii. Tak, i są Co prawda, o tym jak się pisze książki dowiedziałem się niewiele. <grymne> Ale uśmiałem się przednio. E, trzeba, trzeba mieć ten dar, dar odporu. E, jeśli się go nie ma, no to poznaje się zasady. Tylko cóż z tego, że się zna zasady, skoro e, e, ma się problem z, z użyciem ich w praktyce, a ewentualnie ci najwięksi pisaże zazwyczaj te zasady znali lub stosowali je intuicyjnie, ale na ogół je przełamywali. I na tym polegała ich wielka, że wykraczali poza te zasady. Nie trzymali się właśnie szablonów, nie trzymali się schematu. Więc jeśli pojawi się w przyszłym roku, to wszystkim polecam. Byłem też na spotkaniu na prelekcji na temat najgroźniejszych miejsc w galaktyce Star Wars. Też było całkiem ciekawie. A i to, co mi się podobało, to to, że można było skorzystać z Oculus Rift'a i sprawdzić, jak to działa i wygląda. I przyznam szczerze, że na mnie podziałało aż za mocno, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że mój mózg szaleje. Mówi, że mi Tomasz, nie wiem, co się dzieje, zdejmij to z głowy i zdjąłem, bo jednak działa, działa, więc... no. Fajnie, że była szansa, żeby to sprawdzić, jak to wygląda. Czyli ogólnie jesteś zadowolony, tak? E, tak, tylko mam tak szerokie zainteresowania, że mógłbym być na właściwie każdym panelu, który tutaj jest w programie, ale jest to niewykonalne fizycznie, więc wiele rzeczy, które bym zobaczył, na przykład ominąłem, bo przeszedłem albo za późno, albo byłem po prostu z Wami, ze znajomymi w jakichś innych miejscach, więc tak to wygląda. Mhm. Jeszcze co do tych właśnie otaku, powiedzmy, to rzeczywiście, znaczy po pierwsze wiadomo, to jest specyficzna subkultura, jeżeli tak można powiedzieć, a po drugie niestety na kapitularzu często zjawia się taka jedna ekipa właśnie zgrana, która nawet czasami nocuje nie w slipach, a właśnie w sali prelekcyjnej, która jest przepisana do mangi i anime i to też dlatego ta sala pachniała niespecjalnie możliwe, ale nie, naprawdę i ci, te osoby wiecie, to nie jest tak, że z tego stereotypo teraz mówię, że wszyscy fani mangi i anime są dziwni ale te osoby naprawdę no, nie są szczególnie sympatyczne i ja też miałem z nimi spięcia, bo kiedyś miałem prelekcje o Death Note i w ich sali i trochę ciężko było się znaczy w ich sali, w sali, którą zajęli i ciężko było się dogadać, ale jest też masa takich, no spoko tutaj fanów M&A i też można się z nimi dogadać. No, na przykład po tym kapitularzu i po Twoich prelekcjach i prelekcjach, na których byłem, fajne jest to, że jest szansa dla ludzi, którzy nigdy tego nie robili, żeby zgłosili swój punkt programu w przyszłym roku na przykład i zrobili swoją prelekcję. Ja bardzo chętnie bym to zrobił. No i temat, w którym ja się dobrze czuję, to jest właśnie na przykład manga i anime. Te tytuły, które ja znam, które ja oglądam. Ale właśnie przez to grono ludzi, które się znajduje w tamtej sali i przez to, że mój punkt programu musiałby jakoś tam gryźć w tych i punkty programu, jakoś to skoordynować i wymienić się z nimi to nie mam ochoty za bardzo, więc może jakiś inny punkt programu wymyślę sobie na przyszły rok i wezmę w tym udział jakoś bardziej aktywnie, ale to jeszcze pomyślę nad tym. Znaczy, tu nie jest myślę problem, bo te punkty programu właśnie tej ekipy, na których ja byłem rok temu i dwa lata temu były tak słabe <grytorycznie> merytorycznie, że wiesz, ciężko by było, żeby oni cię skheitowali jednak. To znaczy, to co oni robią, to są bardziej konkursy i zabawy niż jakieś punkty merytoryczne programu, to faktycznie tak wygląda. Dobra, Na razie ci dziękuję teraz Chylu, powiedz mi jak ty się bawiłeś Też byłeś przez te dwa dni Dotarłeś wczoraj, nocowałeś tutaj Byłeś tutaj dzisiaj Jak ci się to wszystko podobało, jak się tutaj odnalazłeś Z jakich atrakcji imprezy Najbardziej korzystałeś No ja ze swojej strony mogę powiedzieć Że dotarłem tu wczoraj A to tylko dlatego Że tak wyszło A mogłem, do, a mogłem dotrzeć w piątek Ale mi się nie udało z przyczyny niezależne ode mnie, no to ja poradzę. Jest mój czwarty kapitularz, tak również jak Szymona. To wszystko przez niego. On mnie zabrał pierwszy raz. Z atrakcji, jak tutaj doświadczyłem na własnej skórze, no to głównie manga i anime. Po raz czwarty już z rzędu wziąłem udział w konkursie na Opening Game endingi. Niestety nie udało mi się obronić mojego drugiego miejsca zeszłego roku i spadłem na czwarty. No ale co... No, że tak powiem, no to tak jak mówiłeś, to no Autorka tego wszystkiego ma swoje tematy, i, tak powiem, robi to pod siebie i ciężko po prostu się wstrzelić, tak, no. Są tytuły, które znają i no, ciężko, ciężko. tego nie znać. A są tematy, nie które. 5 szamanów, Nie, no tak, no wiesz, jak ktoś ma, wiesz, Ktoś to prowadzi, ma ulubione swoje serie i wiadomo, że będzie puszczał, to ty lubi, tak? A. W... Ja mam czasami wrażenie, że te wszystkie uczestnicy tego konkursu to tak oglądają 5, 10 serii na krzyż i dalej nic, tak? Więc jak ktoś się trafi, kto coś wie, no to naprawdę. Poza tym... A jeszcze mam pytanie, bo byłeś do końca. Czy wygrała może ta drużyna, która była znajomymi prowadzącej? Yy, jeszcze nie wiem, kto się tam znał do końca. Ci z przodu, z samego przodu. Tak, ci z przodu wygrali. <gry> Przypadek? Nie sądzę, że nie. Ogólnie wygrał mniej więcej przód, tak? Bo to grupa z przodu, potem za nimi chyba trzecie miejsce i tam po mojej stronie przede mną. A oprócz openingów i endingów? Oprócz openingów i endingów zagościłem na prelekcję ale się nie pomylę z nazwiskiem. Nie mnie się nie pomylił. Marka Grzywacza o w, w, w literaturze Grozi w Japonii i legendach miejskich. Obie prelekcje były bardzo interesujące. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy i to, że Japończycy mają naprawdę poryte w głowach i boją się takich rzeczy, że człowiek by się nawet o tym nie pomyślał. Że można się takich bać i nawiązywać, e, powiązywać takie rzeczy z grozą i jakimiś strasznymi historiami. Tak, przeklęte toalety, taksówki. No nie tak. Wielki, tak. I dziewczynki, kobiety na ulicach. Albo jak się bać w tunelu. No ale też można, jak się okazuje. I ogólnie, poza tym jeszcze właśnie, no grałeś z nami w Battlestara, tak? tak jeszcze tam trochę latałeś z Marcinem. Ogólnie jesteś zadowolony? Ogólnie tak. No podobało mi się, że to trochę pozmieniali, że tak powiem układ wystawców łódzkiego portugier, który dostał w ogóle więcej miejsca w tym roku dla graczy, bo tak to miał przez trzy poprzednie lata były chyba, nie wiem, ze dwie sale, gdzie można było tak zagrać, a teraz było bass 5 nawet. Chyba nawet więcej i do tego korytarz był tam wolny. Rok temu był tam straszny tłok, a teraz tam był luz. w ogóle inne miejsca no też ich było sporo, tak? Przeróżne tematy, nie wiem, koszulki, steampunk, manga, anime, wiem, gry komputerowe, jakieś gadżety z manga, anime sporo było, no i Oculus Rift, który zrobił bafurorę, tak, bo to jednak nowinka technologiczna wszystkim wpada na dwa w gust ja osobiście nie korzystałem, nie byłem w stanie z przyczyn fizjologicznych ale może następnym razem się skuszę i co, i za rok wpadasz też? nie wiem, czy wpadnę za rok bo akurat BHD chyba miał napięty program rodzinny we wrześniu w przyszłym roku, jej chyba nie dam rady. Czterech Po czterech latach bycia w końcu mi się trafi chyba nieobecność, no ale pan nic na to nie poradzę. Wiesz, godzina nie zdając, jaka, kaptura 30 roku. Ja wiem, no. Ale to są przyczyny niezależne ode mnie, A Ale gdybyś mógł? Jak gdybym mógł, to pewnie, że przejdę, tak? No to jest obowiązkowa impreza, jak dla mnie. No to myślę, że się wszyscy zgadzamy, tak? W sumie to Właśnie wszystkie te cztery głosy potwierdzają, to wszyscy chętnie wpadniemy za rok, jeżeli tylko damy radę. Ja, jeśli mogę coś powiedzieć, to 40 zł za dwa dni to troszkę za dużo. Moim zdaniem przynajmniej. No co? No co, trochę skoczyła. Nie wiem dlaczego, tak? No bo też nie znam kosztorysu. Jest trochę więcej, ale jeszcze nie wiem, nie jest tragicznie, tak? Zawsze może tak być może gorzej. Być lepiej, tak? Miejmy nadzieję, że nie będzie podwyżek. Jeszcze przypomniałem się jedna rzecz, bo właśnie w nocy graliśmy Patelstara, dlatego, że trochę się pomieszało organizatorom, jeżeli chodzi o nocne granie mocne. Czy mocne granie nocne? Gdyż tutaj właśnie na kapitularzu też co roku mamy taką fajną tradycję, że w nocy z piątku na sobotę, potem z soboty na niedzielę, w nocy, przez praktycznie całą noc odbywają się sesje RPG. I to najróżniejsze sesje. Czasami, wiecie, z konkretną mechaniką w konkretnych systemach, czasami czysto storytellingowe. Każdy może znaleźć coś dla siebie, czasami dla zaawansowanych, czasami dla totalnych amatorów początkujących. I my przez ostatnie trzy lata, rok w rok, przynajmniej w jednej takiej sesji braliśmy udział, przynajmniej jedną noc zagrywaliśmy właśnie od 20.00 tam 30 do 5.00, 6.00, 7.00 nad ranem i w tym roku właśnie w piątek ja tutaj byłem sam, więc sam się nie zapisywałem poza tym też zmieniły się trochę zasady zapisu i nie mogłem znaleźć stoiska, a potem jakoś się zagadałem z Elin i stwierdziłem, że dobra, nie idę na noc granie ale już wczoraj, w sobotę w nocy, w na niedzielę chcieliśmy w tym uczestniczyć, a tu się okazało, że Jakoś w ogóle nie ma informacji, zapisy niby jakieś tam były, ale nie wiadomo na co, jest jakiś mistrz gry, nie wiadomo jaki system, co, jak, gdzie, kiedy. Szkoda, że tak wyszła, zresztą to w związku też ze złotymi toporami, tak? I tutaj konkursem właśnie na najlepszego mistrza gry i tak dalej. No niby coś za coś, ale jednak no z punktu widzenia mnie jako uczestnika no to jest duża strata, bo to była naprawdę fajna tradycja i mam nadzieję, że za rok do tego wrócimy. Że za rok znowu będzie można zarwać przynajmniej jedną nockę na ciekawej sesji. Zwłaszcza, że sesje naprawdę były genialne. Raz w ramach Wampira Maskarady, raz storytellingowa związana z Silent Hillem, raz taka bardziej w klimatach fantasy. No za każdym razem bawiliśmy się świetnie i tego mi troszkę brakowało w tym roku. No i chyba już będziemy kończyć. Dziękuję Wam serdecznie. Dzięki. Dzięki. I co? Miejmy nadzieję, do zobaczenia za rok. No i do usłyszenia w podcaście troszkę wcześniej. Cześć. Cześć. Na razie. Ja mam to podzielić na cztery mnóstwo. Daj. po prostu chcę oddać tą grę i powiedzieć: wygraliśmy. Mhm. Nie pierwszym razem. A ty? A, bo to teraz ty powinieneś w tej turze. Nie, to już to zrobiłeś, to to, to, to to ty sobie teraz dwa, sztucznie, nie? <grymne> tak, Wygraliśmy! Ja nie wiem, czy to tak powinno być. Ja jestem w stu przekonany, że to tak powinno być. Ja mam miałem déjà vu, jak wyglądałem tego. A już za tydzień kolejny na widzonym No tak, ktoś musi zacząć. Witamy was w kolejnym odcinku. Odcisk... <grymne> Było się tu jeszcze raz. Lol. Czekaj, ja byłem chciał nagrywać. tak źle. O, się nagrywanie. Fucka, <grymne> no nie róbmy tego podcastu. Uf, dobra. Jedziemy. Chodźcie. <grymne> Teraz <głos> <Wreszcie> się <głos> będzie pompał. Po Nie no, bo wstrzymywałem to niepotrzebnie. Nie, teraz już uzyska.